Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Gdy Cię mieszkaniowe dopadną problemy, zadzwoń po prostu do nas. My pomóc umiemy. 847-647-4000 847-647-4000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 Wiadomości z rynku nieruchomości Wzrost oczekujących sprzedaży domów Dyrektor ds. badań ilościowych Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami udzielił nam ważnych informacji na temat najnowszych danych i tego, co nam mówią o przyszłości rynku nieruchomości. Oczekujące sprzedaży domów, jeden z najważniejszych wiodących wskaźników krajowego rynku nieruchomości, ponownie skoczył w górę. Oczekujące sprzedaże domów w maju wzrosły do najwyższego poziomu od ponad 9 lat. Jak wiadomo, stanowią one umowy, które zostały podczas Wpisane, a transakcja nie została jeszcze zamknięta, dzięki czemu mogą pomóc one przewidzieć kierunek, w którym zmierzają rynki nieruchomości. Wzrost sprzedaży nowych domów. Jeszcze więcej dobrych wiadomości na temat rynku realnościowego w maju. Sprzedaż nowo wybudowanych domów wzrosła w maju o prawie 20% w ujęciu rok do roku. Odnotowano również wzrost w ujęciu miesiąc do miesiąca. Forbes donosi, że sprzedaże nowych domów przekroczyły oczekiwania, co jest zawsze dobrą wiadomością. Susan Watcher Profesor do spraw rynku nieruchomości w Wharton School na Uniwersytecie w Pensylwanii opowiedziała w Bloomberg News, dlaczego ten wzrost sprzedaży nowych domów przyczynia się do poprawy ogólnej gospodarki Stanów Zjednoczonych. Narodowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów, The National Association of Home Builders, donosi również, że wzrosło zaufanie firm budowlanych. Przewidywany wzrost liczby nabywców z pokolenia milenium w drugiej połowie 2015 roku. Pokolenie Milenium młodzi dorośli w wieku 20 do 35 lat, może szykować się do zakupu domów i mówiąc to mamy na myśli, że wielu z nich może kupić domy. Dwie trzecie ankietowanych przez Realtor.com osób z pokolenia milenium spodziewa się dokonać zakupu domu w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Oczekuje się, że przypływ milenijnych kupujących podniesie liczbę początkujących nabywców po kilku latach spadków. Zdaniem Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami udział początkujących nabywców wzrósł w maju do 32%, ale nowa fala może podwyższyć ten wynik do 40% przed końcem roku.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 radiowego magazynu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 W internecie posiadłość.com Bezpieczna droga do klauzingu. Tom Dudziński. 847 647 4000. 847 647 4000. Posiadłość.com Szukasz okazji? Mamy budynki, domy, kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna.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 Słuchacz z Hoffman Estates pyta, jakiego rodzaju pomoc w zakresie wkładu własnego jest obecnie dostępna? Odpowiedź. Wiedz, że istnieje coś takiego jak pomoc w zakresie wkładu własnego. Twój pośrednik powinien koniecznie Ci o niej opowiedzieć lub zapytaj o nią kredytodawcę, z którym współpracujesz. Istnieją dwie główne formy pomocy w zakresie wkładów własnych. Jest kilka programów przeznaczonych dla Ciebie jako kredytobiorcy, które ocenią Twoją sytuację osobistą i historię. Mogą one być związane z branżą, w jakiej pracujesz lub dotyczyć bardziej nieruchomości, którą możesz być zainteresowany. Tak więc na przykład miasto może sponsorować jakąś rewitalizację obszarów miejskich i z tego powodu dokonało rozbiórki kilku starych kamienic, wybudowało nowe kondominia i stworzyło świetny program pomocy w zakresie wkładów własnych, mających na celu sprowadzenie do nich rodzin. Istnieją certyfikaty kredytu hipotecznego także. Są programy dla początkujących nabywców i nie zawsze są one dobrze reklamowane. Wiedza doświadczonego pośrednika lub kredytodawcy, który wie, co się dzieje w danej społeczności, może być tu znacząca. I nie zapomnij o banku Mamy i Taty. Dzięki darowanym pieniądzom możesz kwalifikować się na wiele kredytów hipotecznych, ale musisz być na ten temat szczery z kredytodawcą, aby mógł on się upewnić, że program, który Cię interesuje, będzie dla Ciebie dostępny. Początkujący nabywcy wydają się w końcu wychodzić z basementów swoich rodziców. Zaczynają patrzeć na domy i dostrzegać wiele problemów związanych z kredytami. Czy lepiej będzie dla nich, jeśli wybiorą pożyczkę FHA? Czy tradycyjną? Odpowiedź: to zależy od sytuacji danej osoby. Jeśli spotkasz się z nami, zorganizujemy sprawdzenie Twojej historii kredytowej i omówimy dostępne opcje. Następnie doradzimy Ci w sprawie różnych rodzajów dostępnych kredytów. Myślisz o sprzedaży swojego domu? Nie trać czasu. www.posiadłość.com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 Badanie wskaźnika zaufania pośredników sprzedaży nieruchomości przeprowadzone przez Krajowe Stowarzyszenie Pośredników Handlu Nieruchomościami pokazuje, że prawie połowa domów sprzedanych w maju zniknęła z rynku w ciągu mniej niż 30 dni. Ale nawet jeśli wziąć pod uwagę domy, których sprzedaż zajęła nieco więcej czasu, liczby są nadal bardzo imponujące. Średnia egzystencja na rynku wszystkich domów, które zostały kupione w maju wynosiła zaledwie 40 dni. Maj 2015 roku był trzecim najszybszym miesiącem w odniesieniu do ilości dni na rynku. Od czasu kiedy badania te rozpoczęto. Amerykanie zaciągają większe kredyty hipoteczne. Coraz więcej Amerykanów zaciąga kredyty hipoteczne i to na coraz większe kwoty, a zdaniem giganta hipotecznego Freddie Mac to dobra wiadomość, która oznacza powrót do normalnej sytuacji. Po dodaniu całkowitej kwoty wszystkich hipotek na domy jednorodzinne wzrosła ona w ujęciu rok do roku po raz pierwszy od siedmiu lat. Na normalnym rynku realnościowym zadłużenie hipoteczne rośnie wraz ze wzrostem cen. Powstaje również coraz więcej nowych gospodarstw domowych, z których wiele zaciąga kredyty hipoteczne. Freddie Mac spodziewa się zobaczyć w ciągu najbliższych pięciu lat miliony nowych gospodarstw domowych, a to oznacza miliony nowych właścicieli domów. Ogólnie rzecz biorąc, zdaniem Freddie, jesteśmy na początku powrotu do normalnego rynku realnościowego. Małżeństwa homoseksualne mogą wpłynąć na rynek nieruchomości. Przełomowa decyzja Sądu Najwyższego, zezwalająca osobom tej samej płci na zawieranie małżeństw w Stanach Zjednoczonych, może otworzyć rynek realnościowy na wart 860 miliardów dolarów segment społeczności lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transseksualnych. Realtor.com donosi, że rodzinom tzw. Tak LGBT, które ubiegają się o kredyt hipoteczny, może być łatwiej uzyskać zatwierdzenie, jeśli starają się o kredyt jako małżeństwo. Obecnie członkowie społeczności LGBT są w tyle, jeśli chodzi o średnią krajową w zakresie posiadania domów na własność. Ale nowe orzeczenie sądu może to wszystko bardzo zmienić. Wzrost oczekujących sprzedaży domów Oczekujące sprzedaże domów odnotowały w maju solidny wzrost w ujęciu zarówno miesiąc do miesiąca, jak i rok do roku. Najnowsze dane Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami pokazują, że coraz więcej osób podpisuje umowy na zakup domów. Oczekujące sprzedaże domów stanowią umowy, które zostały podpisane, a transakcja nie została jeszcze zamknięta. Są zatem doskonałym wskaźnikiem rodzaju aktywności rynkowej jaka będzie miała miejsce w niedalekiej przyszłości. Dyrektor ds. badań ilościowych Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami rozmawiał z nami na temat tego, dlaczego liczby oczekujących sprzedaży idą w górę. Ten ostatni pozytywny raport o przyszłych sprzedażach domów pokazał wzrost we wszystkich zakątkach naszego kraju. Muzyka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 O uwagę prosimy osoby zainteresowane nabyciem luksusowego domu w miejscowości Niles. Mamy do zaoferowania murowany dziesięcioletni dom w stylu kolonialnym: cztery sypialnie, 3,5 i łazienki, osobna jadalnia, pokój rodzinny, dwa kominki, pełny, wykończony basement, duży garaż na dwa pół samochodu oraz murowany parking tunelowy na trzy samochody. Podatek od nieruchomości wynosi jedynie 8500.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 Wiadomości z rynku nieruchomości Stabilny rynek nieruchomości Jak wszyscy wiemy, rynki realnościowe idą w tym roku w górę. A jak wynika z nowego raportu, ten sam trend wzrostowy powinien utrzymać się również w przyszłym roku. Przynajmniej tak twierdzi Nationwide Mutual Insurance Company na podstawie danych otrzymanych z jej najnowszego wiodącego wskaźnika zdrowych rynków realnościowych. Spośród 40 największych obszarów metropolitalnych w Stanach Zjednoczonych, 37 z nich otrzymało pozytywne rankingi wyników od Nationwide. A to stanowi 92% największych miast w naszym kraju doświadczających zdrowych warunków na rynku realnościowym. Badanie niedoborów realnościowych. Jeśli istnieje jakieś wyzwanie dla kwitnących rynków nieruchomości w kraju, to są zapasy. Jak donosi Wall Street Journal, ekonomiści, którzy zebrali się na dorocznej konferencji Krajowego Stowarzyszenia Redaktorów Naczelnych do Spraw Nieruchomości, rozmawiali o zapasach i powodach, dla których są one takie niskie. Problem numer jeden. Nie buduje się wystarczającej liczby nowych domów, a także za mało właścicieli domów ma wystarczający kapitał własny, więc zamiast sprzedawać, czekają na lepsze czasy. Kiedy spojrzeć na wyniki firm budujących nowe domy, to produkują one 25% poniżej poziomu, jaki średnio osiągnęła ta branża w latach 2000-2014. Jak donosiliśmy, liczba nowo budowanych domów wzrasta, a w... Wraz ze wzrostem cen rośnie kapitał właścicieli domów. Mamy więc nadzieję, że zapasy również wzrosną w najbliższych miesiącach. Kalifornia stara się o zerowy bilans energetyczny. Wyobraź sobie rachunek za energię na 0 dolarów. To cel Kalifornijskiej Komisji do Spraw Energii. California Energy Commission dla nowych domów w całym złotym stanie do 2020 roku. Natural Resources Defense Council, grupa działająca na rzecz ochrony środowiska, donosi, że produkowanie przez dom tyle energii, ile zużywa, to tzw. zerowy bilans energetyczny. Nowe standardy w zakresie wydajności energetycznej wejdą w życie w Kalifornii na początku 2017 roku. Standardy te mają na celu obniżenie zużycia energii w nowych domach o 28%, co stanowi istotny krok w kierunku zerowego bilansu energetycznego.